Ponieważ obóz prohabsburski miał duże wpływy, było bardzo ważne, kiedy młody Waza zdąży przyjechać do Polski. Nastąpiło to 28 września 1587 roku. Towarzyszyła mu siostra, którą ojciec wysłał, aby pilnowała interesów szwedzkich. Elekt początkowo nie opuszczał okrętu i na pokładzie toczył układy z Polakami. Chodziło przede wszystkim o skreślenie z pakta konwenta warunków zwrotu Polsce szwedzkiej części Inflant, oraz o możność swobodnych wyjazdów Zygmunta do Sztokholmu i zatrzymania przy sobie kilku poddanych ojca. W sprawie Estonii miał związane ręce z statutami kalmarskimi, które właśnie był za przysiągu. Zamojski, domyślając się trudności, jakie powstaną w czasie tych pertraktacji, w tajemnicy przed Jagielonką wcześniej omówił zastępczą kandydaturę Andrzeja Batorego, bratanka Stefana, który miał w takiej sytuacji otrzymać rękę wazówny. Nie wszystkie problemy zostały wówczas rozstrzygnięte, jednak 7 października elekt zaprzysiągł pakta w Oliwie. Z Gdańska wyjechał 20 października, udając się na koronację, choć przed dwoma dniami otrzymał list Jana III, wzywający syna do natychmiastowego powrotu. Na witających go poddanych Zygmunt wywarł bardzo niekorzystne wrażenie, gdyż mimo swobodnego opanowania języka polskiego był w strojach i zwyczajach obcokrajowcem, a poza tym zrażała jego skrytość i małomówność. W dodatku wkrótce wyszedł na ja fakt, że młody człowiek grał w piłkę ze swymi szwedzkimi dworzanami, co w ówczesnej Polsce wydawało się bardzo śmieszne. Jednak niechętne nastroje należało powściągać, gdyż jednocześnie pod Kraków nadciągał arcyksiąże Maksymilian, który był nieporównanie bardziej obcy. Niemniej Habsburg miał licznych i potężnych zwolenników. W takich warunkach Jegielonka spotkała siostrzeńca w Piotkowie. Witali się w atmosferze zagrożenia, a Zygmunt sypiał w tym okresie w zbroi. Razem udano się pod Kraków, do którego drogę przecięły jednak wojska austriackie. Rodzina królewska wycofała się więc w kierunku Warszawy. W Rawie Zygmunt rozstał się z ciotką i siostrą i ponownie podążył do stolicy. Jan III znów wzywał go wówczas do powrotu. Syn po raz drugi nie posłuchał ojca, a korzystając ze zwycięstwa Zamojskiego nad Maksymilianem, 8 listopada uroczyście wjechał do Krakowa. Bramy triumfalne podkreślały jagiellońskie pochodzenie monarchy, gdyż pierwszą zdobił portret Zygmunta Augusta, drugą Zygmunta Starego, trzecią Aleksandra Jagiellończyka, a czwartą Władysława Jagieły. Zgodnie z tą tendencją w przemówieniu powitalnym biskup Goślicki powiedział m.in. Tu, na tym miejscu, — Żywot od Pana Boga matka Waszej kolewskiej mości wzięła. Waza odpowiedział mu po polsku i tym wzbudził powszechny entuzjazm. 27 grudnia odbyła się koronacja Zygmunta III. Kulowa w tym czasie przebywała w Warszawie zajęta pogrzebem zmarłego męża, którego zwłoki przywieziono w maju z Grodna. Anna powitała kondukt przed miastem, gdzie przybyły też procesje ze wszystkich kościołów, a senatorowie nieśli insygnia. Trumnę udekorowaną alegoriami cnót i występków oraz wyobrażeniami płaczących aniołów wystawiono w kolegiacie świętego Jana na okres trzech dni przed wielkim ołtarzem, który obity był kirem. Później kondukt wyruszył do Krakowa. 21 maja zatrzymano się w Łobzowie. Wdowie towarzyszyła jej siostrzenica. Zygmunt spotkał ciotkę w otoczeniu dworzan przed bramami miasta, a potem na żądanie agilonki jechał przy jej kolasce. Chciał początkowo podążać przodem, ale Anna go skarciła i wezwała do zajęcia miejsca u jej boku. A wreszcie wprowadził pod rękę do katedry. Trumna wielkiego monarchy spoczęła najpierw w Pałacu Łobzowskim, skąd przewieziona została do kościoła św. Floriana. Tu odbyło się nabożeństwo z udziałem króla, królowej i królewny. Zgodnie z przyjętym zwyczajem w kondukcie szli kolejno rzacy, zakonnicy, księża świeccy, kanonicy, biskupi i opaci. Później podążali ubodzy ze świecami, a za nimi 35 pięciu chorążych ziemskich. Przed wozem, na którym spoczywały zwłoki, niesiono insygnia królewskie. Następnie kroczył Zygmunt, prowadzony przez posłów państw obcych, a potem wdowa podtrzymywana przez dwóch bratanków zmarłego, Andrzeja i Baltazara Batorych. Monarchę pochowano na Wawelu, ale na życzenie jego małżonki nie w kaplicy Zygmuntowskiej, lecz w innej, specjalnie przygotowanej, tak zwanej Mariackiej, gdzie trumna została złożona za wielkim ołtarzem. Zmarły już za życia wiedział, że żona nie chce, aby on spoczywał z jej bliskimi. Był to ostatni pogrzeb królewski z ceremoniałem opracowanym po śmierci Zygmunta Starego. Wcześniejsza koronacja Zygmunta była następstwem działań wojennych. Wkrótce potem Anna przekazała kapitule pozostałe po mężu srebra i szaty liturgiczne. Niedługo po pogrzebie Batorego doszło do przykrych starć pomiędzy owdowiałą monarchinią a można władcami litewskimi. Szczegóły zatargu nie są znane, chodziło jednak o sprawy finansowe. Anna miała pretensje głównie do Radziwiłłów i Sapiechów. Robiła im też straszne awantury. W czerwcu 1588 roku Lew Sapiecha pisał w tej sprawie do Krzysztofa Radziwiła. Kolowa wszystkich nas złodziejami poczyniła, a Litwa rozkradła i po Auguście i po Stefanie wszystko. Kto to wypisać może, tę jej furię? Zdarzyło się to już w czasie ostatnich tygodni pobytu Jagiellonki w Krakowie. Został on przedłużony z powodu przyjazdu legata Hipolita Aldobrandiniego, przyszłego papieża Klemensa VIII, który przybył godzić wazów z Habsburgami, co mu się całkowicie udało. Panowała jednak wówczas w stolicy zaraza i dlatego, pożegnawszy dostojnego gościa, Zygmunt III, nie zmieniając konia, pogalopował za bramę miejską, gdzie w kolasce czekały nań obie Anny. Później przed epidemią uciekano kolejno do Sandomierza, Lublina i do Warszawy. Ostatecznie król osiadł w Piotrkowie, a jego ciotka i siostra w Radomiu. Wiele autorów podaje, że Zygmunt rozczarował Annę, gdyż mało poświęcał jej czasu i nie pozwalał za siebie rządzić. Wydaje się to jednak mocno przesadzone. Drobne konflikty, jakie powstawały między ciotką a siostrzeńcem, były tego typu, co powszechnie zdarzające się pomiędzy matkami, a ich dwudziestoletnimi synami – i nie dowodziły żadnej obcości. Anna nadal szczerze kochała Zyzia, a i on był chyba do niej przywiązany, choć odczuwał znacznie mniejszą niż ona potrzebę częstych kontaktów. — Aleć to, panie syneczku, niedobrze, że matuchny przepominasz ni wskazaniem, ni listkiem, a byłoby to nam od waszej królewskiej mości bardzo wdzięczne — skarżyła się ciotka 3 lutego 1591 Zawsze go też nazywała synkiem lub synem najmilszym. Bardziej oficjalną formą było najjaśniejszy miłościwy królu, panie siostrzeńcze, a synu nam najmilszy. Niezmiernie oszczędna Jagielonka potrafiła ulubieńcowi odstąpić 7 lipca 1592 roku całą swą część dużego spadku po kulewnie Zofii, gdy proces z rodziną jej męża został wreszcie wygrany. Równie miłe stosunki łączyły kolową wdowę z siostrzenicą, z którą stale przebywała. W tym wypadku zachodziły jednak trudności natury religijnej, gdyż młoda dziewczyna stała się ze żartą protestantką. Z tego względu biskupi domagali się, aby wróciła do ojca, zwłaszcza, że była królewną szwedzką, a nie polską. Wyznanie Wazówny przeszkadzało też w wydaniu jej za mąż za któregoś Habsburga, co wielokrotnie planowano. Niemniej bardzo przypominająca zewnętrznie swą matkę, najdroższa Hanusia, Również podbiła serce ciotki. Była to zresztą dziewczyna inteligentna i taktowna. Dobrze rozumiała się z bratem, którego chciała nakłonić do poślubienia Krystyny Holsztyńskiej, krewnej króla duńskiego, wydypowanej przez Jana III. Wazówna była bardzo silną indywidualnością. Jagiellonka kiedyś o niej napisała — Kulewna jako drap nie boi się sytuacji, w której jej ciotka umierała ze strachu. W okresie rządów siostrzeńca królowa wdowa Nadal opiekowała się miejscami spoczynku swych najbliższych krewnych. Miała na to środki, gdyż Sejm Warszawski 11 maja 1593 roku zatwierdził posiadane przez nią włości. W dalszym więc ciągu finansowała pracę przy kopule kaplicy Zygmuntowskiej, na której pokryciu umieszczono jej inicjały. Zajęła się też grobem matki, dotąd zupełnie zaniedbanym. Początek budowy wspaniałego pomnika w Bari zajmującego całą absydę kościoła Świętego Mikołaja przypadł na rok 1590. W tym celu 26 maja wysłała z Warszawy Tomaszowi Treterowi portret Bony, niezbędny do odtworzenia rysów zmarłej i trzy teksty do wyboru napisu grobowego. Grobowiec wznoszono w stylu przejściowym od renesansu do baroku. Roboty nad nim ukończono w roku 1595. Poza tym Monarchini zawsze dużo czasu poświęcała sprawom wiary i w ramach swej pobożnej aktywności w roku 1590 założyła przy kolegiacie warszawskiej Bractwo Świętej Anny. Najwięcej jednak uwagi Gielonka musiała skupiać na działalności politycznej siostrzeńca. Ta zaś dostarczała jej wiele zmartwień, gdyż Zygmunt był coraz mniej popularny, a w dodatku chciał wracać do Szwecji, Polskę przekazując Habsburgom. 20 listopada 1590 roku w Gracu arcyksiąże Ernest podpisał w tej sprawie tajną umowę z młodym wazą. Król Polski działał w tym wypadku wyraźnie pod naciskiem ojca. W 1589 roku nastąpiło spotkanie rodzinne w Rewlu. Udając się na nie, Zygmunt zabrał siostrę i ogromnie cenionego przez siebie skargę. Król Szwecji ze swą młodą żoną przybył do Estonii już 5 sierpnia, a wkrótce doczekał się przyjazdu dawno niewidzianych Zygmunta III i królewny Anny, którym wyjechał na spotkanie. Konferencje trwały miesiąc. Jan III chciał zabrać syna i koronować go w Upsali za swego życia. Proponował, żeby w Polsce zasiadł na tronie Ernest ożeniony z królewną Anną, za co Habsburg miał zrzec się na rzeczy Zygmunta spadku po Jagielonce i ułatwić odzyskanie sum neapolitańskich. Są to jednak tylko domysły, gdyż monarchowie rozmawiali ze sobą w cztery oczy, a obaj słynęli z dyskrecji. Podobno królewna Anna wówczas po raz pierwszy i jedyny wystąpiła przeciw bratu, popierając ojca. Jednak nadeszły wieści o najeździe tatarskim na Podole i Wołyń i Zygmunt czuł się zmuszony do powrotu, aby organizować obronę kraju, do czego w płomiennym apelu miał go wezwać skarga. Stary Waza zdawał sobie sprawę, że więcej ukochanego syna nie zobaczy. Był tak zrozpaczony, że nie miał sił patrzeć, jak ten na odjezdnym dosiada konia. Do Szwecji wróciła z ojcem jedynie królewna, ale ciotce udało się wkrótce ściągnąć ją z powrotem do Polski. Niedługo po spotkaniu w Rewlu Zygmunt III zaczął finalizować pretraktację o rękę Anny, córki arcyksięcia Karola Styryjskiego. Było to posunięcie ogromnie niepopularne które jeszcze bardziej zaszkodziło monarsze skompromitowanemu już próbami odstąpienia tronu Habsburgom. Zamierzony ślub odbył się jednak 31 maja 1592 roku. Z chwilą małżeństwa Zygmunta królowa wdowa przestała być pierwszą damą Rzeczypospolitej i musiała ustępować swego dotychczasowego miejsca żonie aktualnie panującego. Nie ulega wątpliwości, że czyniła to ze złością. Bolało ją na przykład, gdy poseł Wenecki najpierw odwiedził Austriaczkę, a dopiero potem złożył wizytę o wdowiałej monarchini. Sytuacje takie dające pierwszeństwo żonie dyskretnie, ale stanowczo popierał Zygmunt III. Na dworze ciotkę nazywano królową starą, a żonę siostrzeńca królową dzisiejszą. Jednak pobożna, łagodna i taktowna Habsburżanka swymi osobistymi cechami nie drażniła jagielanki. Ciotka polubiła też bardzo jej pierwszą córeczkę Annę Marię, której została matką chrzestną. Kiedy po śmierci Jana III, 17 listopada 1592, Zygmunt z żoną i siostrą udał się na rok do Szwecji, maleństwo pozostawiono w Polsce i przekazano je ciotecznej babce. Jagielonka nazwała małą królewnę Anusia. Zachował się nieco późniejszy list ciotki do Zygmunta, w którym komentowała drobne upominki — Owoców z ogrodów tutejszych Waszej Królewskiej Mości nieco posyłamy, prosząc, aby się wdzięcznie przyjąć raczył i używał społecznie z Królową jej mością w dobrem zdrowiu. Ale bardzo prosimy, aby też najmilsza Anusia uczestniczką ich była i za pomarańcze je od nas miała. W roku 1595 urodził się następca tronu, późniejszy Władysław IV. I jego matką chrzestną została 72-letnia monarchini. Starzejąc się i ustępując pierwszego miejsca Austriaczce, Jagielonka zachowała pewien niewielki wpływ na siostrzeńca. Poseł angielski Parkins 15 marca 1594 roku donosił na przykład do Londynu, że omijanie przez Zygmunta III jednego z tytułów Elżbiety I chodziło o obrończenie wiary, należy wiązać z naciskami papieża, jezuitów i starej królowej Anny. Miała też stale swoje apartamenty na Wawelu, do których z rzadka zaglądała. Sędziwa monarchini postanowiła przed śmiercią uporządkować grup męża. W tym celu w roku 1589 rozpoczęła przebudowę kaplicy mariackiej, w której spoczywały jego zwłoki. 5 maja podpisała umowę z Włochem Santi Guccim, polecając mu wznieść nagrobek i odnowić kraty. Wskazówki Anny były bardzo szczegółowe. Roboty trwały rok. Jednocześnie malarze wykonywali freski, a do okien wstawiono szyby ze szkła weneckiego. Kaplice zdobiły herby orzeł biały, pogoń, wilczy ząb batorych i wąż sforców. Portrety Stefana Jagielonki oraz sceny zwycięstw zmarłego króla nad Moskwą. W roku 1595 wszystkie te prace zostały zakończone. W latach 90. nastąpił dziwny incydent świadczący o żywotności Jagielonki. Opisał go dyplomat angielski, Sir Jerome Horsey, poseł Elżbiety I w Moskwie, który bawił przejazdem w Warszawie i chciał poznać starą Monarchinię. W tym celu przebrał się za polskiego dworzanina i bez pozwolenia wszedł do jej rezydencji. W ogrodzie uderzył go mocny zapach goździków, lilii i innych kwiatów. Później był świadkiem, jak Anna zasiadła do kolacji pod Baldachimem z Białego Jedwabiu. Wkrótce go rozpoznano, ale królowa nie gniewała się a nawiązała Sir Jerome za pośrednictwem tłumacza dyskusję, ostro atakując wyznanie anglikańskie i osobiście Elżbietę I. Wołała, że imię angielskiej władczyni jest zbyt błogosławione, aby je używała taka zakała kościoła. Zarzucała jej, że tak okrutnie skazała na śmierć wielu świętych katolików, jak Story Campion i inni boscy męczennicy. Chwaliła natomiast poprzedniczkę ówczesnej monarchii, Marię Tudor, która, zdaniem Jagielanki jest błogosławioną świętą w niebie. Życie zmuszało Annę do administrowania swoich posiadłości. Maria Bogucka podaje, że w pewnym stopniu osłaniając chłopów, Jagielonka na ogół starała się pohamować chciwych starostów i dzierżawców. Do późnych lat Kulowa znajdowała przyjemność w zajmowaniu się swym ogrodem i haftowaniem. Ostatni kosztowny obrus ołtarzowy złożyła w ofierze Katedrze Wawelskiej w czerwcu 1596 roku. W tym okresie już jednak nie była zdrowa. Od kilku miesięcy siedemdziesięciotrzyletnia jagielonka zaczęła poważnie niedomagać. Niemniej jeszcze 18 czerwca prosiła, aby jej w Krakowie kupiono krupek jęczmiennych, co najpiękniejszych, drobnych, białych, chędogich. Zygmunt III bawił wówczas w Warszawie i często odwiedzał ciotkę. Przy chorej stale przesiadywał Piotr w skarga. Prawdopodobnie pod jego wpływem kazała wkładać sobie pod łóżko gromnicę i obleczenie pośmiertne. Zmarła 9 września 1596 roku w obecności Zyzia, opatrzona sakramentami przez ojca Piotra. Zygmunt III pochował ciotkę bardzo uroczyście. Ciało zmarłej było wystawione w jednej z sal zamku warszawskiego, którą obito na czarno. Widziały tam na ścianie herby jagielonki i jej portret. Po środku stał katafalk z baldachimem, spartym na czterech kolumnach. Wokół ustawiono balustradę z woskowymi świecami. Trumnę pokryto czarnym całunem, na wierzchu leżały insygnia, a księża przez całą dobę bez ustanku śpiewali modlitwy. Ponieważ w tym właśnie czasie przybył do Warszawy kardynał Legat, to król odziany w czarny kapelusz i takiż strój żałobny z białą kryzą, musiał go wraz z nuncjuszem i grupą senatorów podejmować bankietem w innej sali zamkowej. W trzy tygodnie po śmierci monarchini uroczysty kondukt pogrzebowy wyruszył do Krakowa. Odprowadzało go pięciuset ubogich chodzianych na koszt siostrzeńca w czarne szaty, z których każdy niósł palącą się świecę, i tłumy mieszczan z pochodniami Bernardyni od świętej Anny, Augustiani od św. Marcina i kanonicy. Dalej kroczyło trzech biskupów ruskich w towarzystwie dwunastu diaków, którzy właśnie wrócili z Rzymu, gdzie omawiali zawarcie Unii nazwanej później Brzeską. Ich udział w uroczystości pogrzebowej był pierwszym przejawem zjednoczenia obu kościołów. Następnie podążali biskupi łacińscy i senatorowie niosący insygnia. Wóz wiozący trumnę pokryty był czarnym całunem, którego końce i boki unosiło czterdziestu dworzan. Za wozem postępował król poprzedzony przez dwóch marszałków, koronnego i litewskiego, z laskami w ręku. Dalej kawalerowie prowadzili damy dworu zmarłej monarchini. Kondukt ten postępował aż do ujazdowa. Tu Zygmunt i większość uczestników zawróciła, a trumna przewieziona została do Krakowa. Pogrzeb odbył się w Krakowie 12 listopada 1596 roku. Rajcowie otrzymali ze skarbu miejskiego po osiem łokci materiału na szaty żałobne. Uroczyste nabożeństwo odprawiono w kościele mariackim, którym stalle odbito czarnym aksamitem. Kazanie wygłosił Piotr skarga, podkreślając zasługi zmarłej dla duchowieństwa warszawskiego, za biskupa i wizytatora stała, podając wiele szczegółów z jej życiorysu. Potem dość prosta trumna Jagielonki, ozdobiona alegoriami wiary, nadziei i miłości, spoczęła na Wawelu w kaplicy Zygmuntowskiej obok ojca i brata. Tak więc, zgodnie ze swoją wolą, królowa została pochowana oddzielnie od męża, starającego się za życia ze wszystkich sił odseparować od niej, a w pobliżu najbliższych krewnych. Wprawdzie nie byli oni dla niej szczególnie serdeczni, ale z nimi właśnie czuła się najmocniej związana. Anna Austriaczka, pierwsza żona Zygmunta III książę Karol, trzeci syn cesarza Ferdynanda I i Anny, córki Władysława Jagiellończyka, króla Węgier i Czech, urodził się w roku 1540. Kiedy miał trzy lata, jego najstarsza siostra Elżbieta poślubiła Zygmunta Augusta. A kiedy miał sześć, następna, Anna, wyszła za Albrechta V, księcia bawarskiego. Później opuszczały dom rodziców młodsze arcyksiężniczki. W roku 1553 Karol żegnał udającą się do Krakowa o siedem lat starszą Katarzynę, trzecią żonę ostatniego Jagielona. Na dworze wiedeńskim nie bardzo wiedziano, co począć z najmłodszym synem cesarza. Początkowo spodziewano się, że pozyska on z ręką jakiejś wybranki nowy tron dla dynastii Habsburgów. Licząc na to swatano Karola z Elżbietą I, królową Anglii, Marią Stuart, królową Szkocji, a wreszcie z polską królewną Anną Jagielonką. Ta ostatnia była starsza od konkurenta o prawie 20 lat. Niemniej do zawarcia żadnego z tych małżeństw nie doszło i arcyksiąże nie pozyskał tronu. W związku z tym ojciec zapisał mu po swojej śmierci, rok 1564, styrię, karyntię, krainę i gorycję, podobnie jak średniemu synowi Tyrol. Cesarzem, głową rodu i zwierzchnim władcą wszystkich ziem habsburskich stał się najstarszy z braci Maksymilian. Stolicą dzielnicy Karola był Graz, gdzie arcyksiąże osiadł na stałe. Tam też w sierpniu 1571 roku sprowadził swoją świeżo poślubioną żonę Marię, Córkę Albrechta V, księcia bawarskiego. Małżeństwo to wymagało specjalnej dyspensy papieskiej, gdyż narzeczona jako córka starszej siostry Karola była jego rodzoną siostrzenicą. Księżniczka wychowywała się w Monachium i od wczesnego dzieciństwa słynęła z żarliwości religijnej. Przed Karolem o jej rękę starał się Jan Zygmunt Zapolia, ale został odrzucony. W chwili poślubienia wuja Maria liczyła 20 lat. Była niebrzydką blondynką o rudawym odcieniu włosów. Bardzo bezpośrednia nieraz mówiła prawdę w oczy i łatwo wybuchała gniewem. Otoczenie jednak ujmowała pogodą i dobrodusznością. Wykształcona, interesowała się muzyką i malarstwem. Odznaczała się ogromnie silną wolą, dużą energią i niesłychaną ruchliwością. Dumna i żądna władzy kochała zaszczyty. Choć umiała podporządkować sobie całe otoczenie, to jednak sama była posłusznym narzędziem w rękach jezuitów, których radziła się nawet w najdrobniejszych sprawach i pod ich wpływem została całkowicie opanowana przez ducha kontrreformacji. Codziennie wysłuchiwała co najmniej trzech nabożeństw, była członkiem licznych pomożnych bractw i fanatycznym wrogiem protestantów. Walkę z nimi uważała za najwyższe dobro i nawet sama osobiście próbowała nawracać heretyków. Do działalności tej zaprzęgła także małżonka, którego potrafiła całkowicie zdominować. W młodości Karol był w sprawach wiary dość liberalny, choć już przed ślubem stał się bardziej gorliwym katolikiem i od 1570 roku miał spowiednika jezuita. Jako władca stylii musiał jednak niekiedy iść na kompromisy z protestantami i w 1578 roku poczynił im oficjalne ustępstwa, jeśli chodzi o formę kultu, a nawet raz chciał wziąć udział w nabożeństwie luterańskim. Niemniej nie uczynił tego, gdyż oburzona małżonka zagroziła mu, że zabierze dzieci i wróci do Bawarii. Pod jej wpływem 14 kwietnia 1586 roku Karol założył w Gracu uniwersytet, który przekazał jezuitom. W wyniku podobnych posunięć Marii jezuici twierdzili, że to ona ze Styrii, w której w chwili przybycia była jedyną żarliwą katoliczką, potrafiła z czasem uczynić ośrodek kontrreformacji. Ślub młodej pary odbył się w Wiedniu, w obecności książąt bawarskich, rodziców oblubienicy, a siostry i szwagra pana młodego. Nowożeńcy wkrótce osiedli w Stylii. Tam, w lipcu 1572 roku, urodził im się syn Ferdynand, który żył jednak tylko kilka tygodni. Dopiero po nim następne dzieci były już zdrowe. 16 sierpnia 1573 roku przyszła na świat w Gracu arcyksiężniczka Anna, po 15 dalszych miesiącach arcyksiężniczka Maria Krystyna, a po następnych 14 arcyksiężniczka Katarzyna Renata. Ich matka wielokrotnie bywała w ciąży, gdyż w ciągu 19 lat trwania małżeństwa rodziła 15 razy. Z dzieci najwięcej uwagi poświęcano następcy, również nazwanemu Ferdynandem, który był od Anny młodszy o pięć lat. Kiedy Maria Krystyna miała dwa lata, zabrali ją do Monachium dziadkowie, goszczący wówczas wizytą w Gracu. Tam stała się ich ulubienicą i mieszkała aż do śmierci babki, co nastąpiło w 1590 roku. Dlatego też najstarsza arcyksiężniczka była z nią niezbyt zżyta, a najwięcej przyjaźniła się z Katarzyną Renatą. Oboje rodzice, ale zwłaszcza matka, bardzo kochali swe dzieci i ogromnie dbali o ich interesy. Po urodzeniu Anny arcyksiężna Maria pisała do rodziców, że córeczka dostarcza dużo radości. Przyszłą królową Polski wcześniej zaczęto uczyć czytać. Nauczycielami byli zakonnicy Franciszkanin i Benedyktyn, ale największy wpływ na wychowanie mieli jezuici. Dziewczynkę nazywano w rodzinie Andl. Kiedy najstarsza arcyksiężniczka miała 7 lat, ciężko i długo chorowała. Krewni z Bawarii przysłali wówczas lekarza, po którego przybyciu stan zdrowia małej pacjentki uległ szybkiej poprawie, w związku z czym Karol i Maria wynagrodzili go bardzo hojnie. Andl wcześniej nauczyła się mówić po łacinie, w tym języku modliła się i już jako dziecko pisała łacińskie listy. Później, mając kilkanaście lat, przetłumaczyła samodzielnie na niemiecki dużą część łacińskiego życiorysu św. Ignacego. Przyszła królowa Polski, znała poza tym dobrze hiszpański, a także włoski. Dzieci otrzymały bardzo religijne wychowanie. Wiadomo na przykład, że Ferdynand, zanim potrafił zapamiętać pacierze, musiał już brać udział w długich nabożeństwach, a jednym z najwcześniej nauczonych przez niego wyrazów były imiona Jezusa i Marii. Zachowały się informacje, że małej Annie wuj przysłał z Bawarii obrazki apostołów, z których się bardzo cieszyła. Kochając dzieci, arcyksiężna Maria wychowywała je dość surowo i nieraz stosowała rózgi. Wiadomo, że Marię Krystynę w podobny sposób często karano w Bawarii. Kiedy siedmioletni Ferdynand zapomniał pożegnać się z wybierającym się w podróż ojcem, matka zamknęła go w pokoju tylko o chlebie i wodzie, aż do chwili, gdy Karol powrócił. Arcyksiężna nie starała się zatrzymać przy sobie ukochanego syna. W styczniu 1590 roku Został on wysłany do Bawarii na wychowanie w kolegium jezuickim w Ingolstadt, czołowym ośrodku kontrreformacji niemieckiej. Cień na młodzieńcze lata przyszłej królowej Polski rzucały częste choroby ojca, który cierpiał na kamienie nerkowej pod agrę, a od stycznia 1590 roku zaczął okresowo gorączkować. W związku z tym cała rodzina towarzyszyła mu w podróży do wód w Laksenbergu. Pobyt ten został przerwany niepokojami na tle religijnym i stanowym, które początkowo wystąpiły wśród chłopstwa, a w czerwcu objęły także grac. W związku z tym Karol musiał wracać do swej stolicy, gdzie zamierzał siłą złamać opór protestantów. Jednak stan jego zdrowia znacznie się pogorszył i 10 lipca 1590 roku arcyksiążę zmarł. Przed zgonem marszałek dworu sprowadził do niego dzieci, którym umierający oświadczył, że matka potrafi im zapewnić opiekę. W testamencie zastrzegł, że córki mogą wychodzić tylko za katolików, a gdyby któreś z jego potomstwa chciało zmienić wiarę, to utraci wszelkie prawa do spadku. W chwili śmierci ojca Andl miała 17 lat. Panującym władcą Styrii został wówczas dwunastoletni arcyksiąże Ferdynand. Karol w testamencie wyznaczył jako główną opiekunkę swą żonę, jednak cesarz — był nim prawie od 14 lat bratanek Karola Rudolf II — tego nie zatwierdził i powierzył regencję swemu bratu, arcyksięciu Ernestowi. Wdowie zaproponowano nawet, aby przeniosła się do swego otrzymanego w oprawie zamku Jagenburg, ale energiczna arcyksiężna oparła się temu i pozostała z dziećmi w Gracu. W chwili śmierci męża Maria była w zaawansowanej ciąży i 7 sierpnia 1590 roku urodziła pogrobowca nazwanego na cześć ojca Karolem. Później walczyła za wzięcie o wpływ na rządy w Stylii i nieraz odnosiła w tych zmaganiach sukcesy. Karol osierocił osiem arcyksiężniczek. Wydanie ich za mąż było na pewno niełatwym zadaniem. Najwięcej uwagi poświęcano najstarszej. Początkowo planowano zaręczyć się z księciem Lotaryngi Henrykiem I. Zwolennikami tego mariażu byli zwłaszcza spokrewnieni z ewentualnym narzeczonym krewni Anny Pokądzieli, Witelsbachowie Bawarscy.